Naszych bogatych doświadczeń możemy Wam przekazać niewiele. No, tyle, ile możemy. Zacznijmy od początku. Słyszymy ś l i n i a n k i p i ę sekund, męszczemy. Dobra, j e a s t t Wchodźcie. Witamy w serwisie Megafon, gdzie podajemy tylko dobre podcasty. Zapraszamy na nasz cotygodniowy przegląd. Odwiedź nas na stronie podcast.pl. c o m Witam serdecznie w kolejnym tygodniowym przeglądzie polskich podcastów o nazwie Megafon. Mam na imię Tomek, czyli Żuku, i mam przyjemność po raz drugi poprowadzić tę edycję w jej historii. Przez najbliższych kilkanaście minut będę Wam opowiadał o tym, co wydarzyło się w polskim podcastingu w piątym tygodniu 2013 roku. A zanim przejdziemy do omawiania polskich podcastów tego tygodnia, przypomnę tylko, że źródłem naszych informacji do tego przeglądu jest serwis Podstacja, czyli katalog podcastów o nazwie Podstacja, dostępny w sieci pod adresem podstacja.com. Jest to obecnie jedyny liczący się na rynku katalog polskich podcastów amatorskich. Głównymi jego cechami są przejrzystość i czytelność prezentowanych informacji, przeglądanie audycji na podstawie kategorii tematycznych oraz alfabetycznych, możliwość odsłuchiwania audycji oraz p r z e g l ą d a n i e katalogu w tym samym czasie. To jest bardzo przydatna funkcja, bardzo, bardzo fajnie działająca. Następnie dostęp do ciekawych statystyk, możliwość subskrypcji poprawnego RSS-a z nowościami oraz kanałem audycji i kategorii. Jest także weryfikacja poprawności kanałów RSS, to znaczy, że przyjmujemy tylko prawidłowo skonstruowane kanały. Dzięki czemu katalog doskonale współpracuje z iTunes oraz z dostępnymi na rynku agregatorami. Jest też dostęp do dynamicznego katalogu w formacie OPML, który wykorzystywany jest przez programy agregujące. No i jeszcze słowo o tym, co planujemy w przyszłości. Mam nadzieję, że niezbyt odległej. A w przyszłości planujemy dodać wyszukiwarkę audycji i to na pewno b y ł o b bardzo przydatne i fantastyczne narzędzie. Chcemy także umożliwić głosowanie na typy tygodnia i miesiąca. Chcemy dodać możliwość komentowania, stworzyć wersję mobilną serwisu oraz aplikację na Androida, idąc z m y z duchem czasu. Po tej krótkiej samochwałce, po takim wstępie, proponuję przejść do omawiania tego, co wydarzyło się, co o k a z a ł o się na polskim rynku podcastowym w piątym tygodniu 2013 roku. Odpowiedzialny, chciał Wam dwa słowa powiedzieć. Proszę bardzo, Panie redaktorze, tutaj do tego mikrofonu, oni słuchają. Pierwszym omawianym dniem jest piątek, 25 stycznia. I tutaj mamy dwa podcasty, ale niespecjalnie jest to omawiać, gdyż w obu tych przypadkach są jakieś błędy, pomyłki. Chodzi o podcast ławka po godzinach. Czasy etatów się kończą, taki tytuł odcinka. Natomiast tutaj był problem, jest problem ze ściągnięciem pliku z podcastem poprzez kanał RSS. Jest po prostu jakiś błąd, że plik nie istnieje, więc ciężko cokolwiek na ten temat powiedzieć. Następnie podcast h i p e r p r z e s t r z e ń tajemnica ludzkiej myśli. I chyba jest to przez pomyłkę opublikowana ta sama audycja, którą omawialiśmy w zeszłym tygodniu. Audycja o świadomości. Choć tak naprawdę opis odcinka mówi o czym innym, czyli przypuszczalnie przez pomyłkę został opublikowany nie ten plik. Przejdźmy zatem do soboty 26 stycznia 2013 roku. Tu mamy podcast Rozmowy w nocy. O Los Angeles, o więzieniu na południu i dużo o religii. Kilka słów o podróży do Los Angeles i co mają wspólnego mniejszości Obama, Piotr Iconowicz i PRL. Temat główny to religia, krawiec Kuba i mapę e zadają trudne pytania. Drugim podcastem z soboty jest Praca w re. Tak się składa, że jest to akurat moja produkcja, więc tutaj nie będę specjalnie polecał czy nie będę j a k a m o w a ł tego odcinka, żeby nie wykorzystywać tutaj swojej pozycji omawiającego. Natomiast mogę powiedzieć, że jest to takie omówienie, moja refleksja po artykule w Gazecie Prawnej. Krótki m taki m artykule. A dowiecie się, jak zostać z ł o d z i e j e m z tego odcinka, jak zostać złodziejem, zostać chcąc podładować własną kamerę wideo. Kolejnym podcastem z piątku jest podcast prosty. Tytuł odcinka Egzorcyzmy i Annelise Michel. O d e m o n a c h Annelise Michel, o pętaniach i egzorcyzmach. Kolejny podcast. Z soboty agent Tomasz, coraz krótsza smycz. No, tutaj naprawdę to jest wielki, wielki podcast, wielki twórca. Można pójść o w i już praktycznie profesjonalny. Agen Tomasz jest tak dobry, że nawet jego opisy odcinków są świetne, w związku z czym skorzystam z gotowca i po prostu odczytam jego własny opis do od tego odcinka podcastu. A jest to 10 informacji z p o d a głównego nurtu, czyli c o d y g o d n i o w a wyprawa po świecie, nie mieszczącym się w formacie przyjętym za format ogólnie przyjęty. Dosyć ciekawy. Jak Lego obraża muzułmanów? Dlaczego Sarkozy parkuje walizki? Czy rozmiar Kubka może obrażać mniejszości? I jak Japonia równoważy budżet? Na pewno tutaj znajdzie każdy coś dla siebie w tym podcaście. Na pewno warto posłuchać. Następnym odcinkiem jest Polski Detroit. Można powiedzieć, zakorzeniony na polskim rynku podcastowym. Odcinek 322. Sam, sam numer odcinka wskazuje, jakby historię, i, i to, że nie jest to, powiedzmy, świeżynka na polskim rynku podcastowym. I w, jest to pierwszy odcinek polskiego Detroit w 2013 roku. k a ż w tym krótkim odcinku, zaledwie to jest 7 minut, opowiada o tym właściwie, czego można się spodziewać w podcaście w najbliższym czasie, w tym roku. A poza tym informuje o wycofaniu aplikacji polski Detroit ze sklepu iTunes ze względu na to, że po prostu okazała się. Niewystarczająco użyteczna i nieproponująca jakby więcej funkcjonalności niż dostępne narzędzia. W związku z tym Łukasz zdecydował się na wycofanie tej aplikacji. Zapraszamy do reklamy. Najlepszym dniem jest niedziela. Po p o l s k i e tej troje. Najlepszym <grym> dniem, dniem jest niedziela. Polskie tej troje nadaje podcastowy numer nowy, świeżutki i gotowy. Zobaczymy teraz do niedzieli 27 stycznia. Jako pierwszy podcast pojawia się tutaj Masa Kultury, odcinek 29. Tytuł to nieme D. Na początku panowie mówią o polskiej seksaferze z drogimi prostytutkami i znanymi postaciami w roli głównej. Czy w związku z tą sprawą będzie również przesłuchiwany polski broder i podcaster Szymon A? Bardzo jest to możliwe. Następnie mowa o filmie q u e n t i n Tarantino pod tytułem Jungle. No, czyli mamy szansę na to, że polski podcasting zaistnieje dzięki. s e k s aferze z drogimi procedurami w tle. Jeżeli kogoś to interesuje, to zachęcam do wysłuchania tego odcinka. Następny odcinek beta radio The Following Banshee. Jest to taki odcinek zastępczy, w którym mamy szybkie spojrzenie na dwie nowości telewizyjne, czyli na seriale The Following od stacji Fox i Banshee od stacji s y m a x Kolejny odcinek to podcast Radia 9 Lublin. Nie, przepraszam, Radia 9 Lubin, audycja 194 o handlu w internecie. I to właściwie całość sprowadza się do wyjaśnienia, co to jest a l l e g r o eBay, Amazon, PayU i karta kredytowa. Także, jeżeli ktoś nigdy nie ma s p r c z n o ś c i z internetem albo、no, z takimi serwisami, to to będzie podcast raczej dla niego. s ą to bardziej, jakby powiedział, takie podstawy. Kolejny podcast Firma na migracji. Czy łatwo jest odebrać komuś dziecko? Maciek opowiada, czy w Niemczech jest tak źle, jak opowiadają komentujący. Następny podcast z niedzieli to jest Radio SK. SK Extra Blok roku 2012. W tym odcinku Skóra zachęca do wysłania SMS-a za złotówkę w celu głosowania na Radio SK w konkursie b l o g roku 2012. c h c ę nagrody, jaką jest voucher na biżuterię, gdyż zawsze marzył o posiadaniu złotego łańcucha. Ale jest w stanie sprzedać ten voucher na Allegro i przeznaczyć połowę dochodu na rozwój polskiego podcastingu, a drugą połowę na Radio SK. No, tu jest bardzo z a s n a inicjatywa. Niestety to głosowanie już się skończyło, także jeżeli ktoś słucha teraz megafonu i chciałby jeszcze zagłosować, to już Nie jest to możliwe, gdyż to głosowanie się zakończyło w zeszłym tygodniu. Tutaj zachęcamy do wysłuchania tego, powiedzmy, krótkiego odcinka. Przejdźmy do poniedziałku 28 stycznia. Tutaj mamy podcast Kombinat a arcydzieło Bergmana. Opowieść o jednym z najciekawszych filmów wszechczasów o horrorze, dramacie, seksie i komedii. Następnie jest Dziennik Pokładowy, wpis 23, o piątym sezonie serialu Fringe. Czyli o f i n a ł o w y m sezonie serialu Fringe i o tym, czemu koniec końców okazał się on rozczarowaniem. Następnie mamy podcast bez nazwy, również bardzo znany podcast, bardzo doświadczonego podcastera, bardzo znanego, bardzo z a k o ń c z o n e g o na polskim rynku, zaliczanego do takiej grupy, można powiedzieć, seniorów polskiego podcastingu, takiej rady, można powiedzieć, rady seniorów polskiego podcastingu. Tytuł odcinka jest Co Wolno w Ojewodzie. Każdego miesiąca, jak obiecał Maciej, musi być kolejny odcinek bez nazwy, a więc autor dotrzymuje obietnicy i publikuje nowy odcinek. Można by go nazwać Wkurzonym sumieniem podatnika. Mocny, ciekawy felieton, wkurzonego petenta. Fajny głos Maćka, także na pewno, na pewno nie zawiedziecie się słuchając tego podcastu. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry! Dziś odcinek będzie o wielu rzeczach. Niektóre będą ważne, inne mniej. Yy, inne mniej, tak? Dziękuję! Ole, <śpiewa> s k w a r o O! I to jest dobre miejsce na próbę generalną! c z e s i u ładuj w komputer! a Olej się p. Ajajaj, ojojoj! Oj. Raczej p i s z r w s k w a r u a ale s k w a r a To monza j k o ś Wychodzimy z tego burdlu! <gry> tak, tak. Kolejny odcinek to jest podcast, odcinek 36, pod tytułem Wirtualne Światy. Chłopaki snują wizję na temat przyszłości gier komputerowych, rozważania na temat konsol oraz urządzeń do gry w świecie wirtualnym. Jest gość odcinka Piotr Berendt, współtwórca blogu s PC.it. e Spece.it czy też s p e c i t to jest jednocześnie adres, podejrzewam, z strony internetowej. Następnie mamy beta radio Kino Grodzy The Collector. Złodziej wamuje się do jednego z zamornych domów. Na początku wszystko idzie z planem, lecz nagle słyszy krzyki. Okazuje się, że nie tylko on wpadł na pomysł o d w i e d z e n i a domu, drugim nieproszonym gościem jest człowiek mający zupełnie inne plany. Brzmi to jak zachęcenie do obejrzenia filmu, a jest to zachęcenie do wysłuchania podcastu. Następnie wydanie główne w kontestacji. Czy wiecie, że w Dubaju trzeba mieć licencję na kupowanie alkoholu? Jest tutaj rozmowa z Kazimierzem Marszałkiem. To jest człowiek, który pracował w Austrii i na Węgrzech. I w Danii, w Anglii, i Studio w w Francji, czyli był w wielu miejscach. Natomiast aktualnie przebywa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Następnie podcast MacGatka, odcinek 57 MacWorld One, prosto z Cupertino. Jest to relacja z miasta Cupertino w Kalifornii, przed s i e d z i b y firmy Apple. Tam chłopcy, chłopcy, chłopcy panowie, chłopaki wybrali się na targi. I również skorzystając z okazji, odwiedzili siedzibę firmy Apple i dzięki odrobinie szczęścia dostali się do kampusu. Z Apple. Wprowadził i oprowadził ich tajemniczy gość o imieniu Scott. No, nie mogli jakby zrazić d d szczegółów, co to była za osoba. z n a l i ś m y tylko tak naprawdę dosyć przypadkowo imię Scott. I panowie opowiadają o tym, co zobaczyli wewnątrz i co usłyszeli wewnątrz tego c a m p u s u Apple'a. Tutaj bym akurat ten odcinek polecił. Fajnie, fajnie mówią. Także nawet jeżeli kogoś nie interesuje specjalnie temat czysto Apple'a i jego produktów, to tutaj można się po prostu się dowiedzieć takich fajnych, można powiedzieć, ciekawostek w formie takiej relacji. Nasza tygodniówka. Wtorek, 29 stycznia. I tutaj, jako pierwszy, p o j a w i mi się na liście t y f l o Podcast, syntezator mowy. Przepraszam, syntezatory mowy. Michał Dziwisz i Patryk Faliszewski rozmawiają zarówno o sprzętowych, jak i programowych syntezatorach mowy. Zapraszamy do reklamy. Megafon. Twój jedyny przegląd polskich podcastów. Zapraszamy na stronę podcast.com.pl Następnie, kombinat grać albo nie grać 2x3. O Androidzie krótki, obiektywny przegląd tego, co ma w telefonie nadający podcast Vigor i co nadaje się do grania. Angry Birds, Another World i n n e gierki. Więcej informacji znajdziecie w odcinku. Następny podcast, ławka po godzinach, Praca na czarno. Jest tutaj o artykule pewnej lokalnej gazety na temat pracy na czarno. A młody biznesmen mówi o minusach zatrudnienia na czarno z punktu widzenia, p o w i e p r a c o d a w c y też pracokupcy, o tym, jak się rozlicza ze swoimi współpracownikami i jaka strategia według niego jest opłacalna na dłuższą metę. Strat strategia zatrudnienia, jeżeli chce się zbudować firmę i nie upaść. Kolejny podcast: k o n s e r w a k o n s e r w a oburzona na kapitalizm. Mamy tutaj gościa Witold Spiczyński z z klubu GP, czyli Gazety Polskiej, mówi o akcji podzielonej książką z Polakami w Elwowie. I drugim gościem jest Woltyk Urbański. w r u c kapitalizmu opowiada o ruchu Occupy. Jest od rewolucji na Islandii i o organizowaniu a k c i k Kolejny dzień, środa 30 stycznia, podcast Teoria Chaosu, audycja z 18 stycznia, czyli nagrana 18 stycznia 2013. Kto jest kim w świecie poszukiwaczy spisków? Część druga. Następny podcast Radio SK03, Radio SK 03, blok roku 2012. W krótkim podcaście Skóra i Mando kontynuują rekrutację rewolwerowców, którym jest straszne zjawisko zwane pulsem i którzy nie lękają się używać swoich komórek w słusznym celu. Tematem odcinka jest ponownie konkurs na blok roku 2012, o czym już tutaj wcześniej mówiliśmy. Jeśli chcecie się przekonać, czy m a n d o s t a c i a ć głos i kto odwiedził skórę, posłuchajcie bonusowego odcinka. Następny podcast o d w y k pod tytułem Świętoobrazy. Jest tu trochę mowy o problemie obrazów do m o d l e n i a I k r ę k a n i a jak się to ma do Biblii, jak to sobie ludzie tłumaczą i jak można podejść do tego inaczej. Podcast, jak zwykle, Odwyk to jest podcast taki o tematyce, można powiedzieć, chrześcijańskiej, tematyce Biblii. Zapraszamy do reklamy. Co wy tam p a l i c i e Ja? Radomskie. Ale jak pan major wodzi, to Franc Makabele. Za dużo jarasz. Przyda ci się odwyk www.odwyk.com. o d o b n i pojutrze. Kolejny podcast Gniazdo Światłów ze Światła w Mrok. Uwagi na temat dwóch wydanych w Polsce powieści a n d r i j e j a Diakowa: Do Światła i w Mrok. Zawiera trochę spoilerów. Następnie mamy Spektrum Rozwoju. Nagranie z satsangu z niezwykłymi gośćmi. Taki jest tytuł: Jest to rozmowa o uniwersalnych wartościach wiedzy, mądrości, prawdzie, miłości, ciszy, świadomości, życiu, strachu, myślach, uśmiechu, przestrzeni pracy. Swój głos zabierają Monika Jakubczak, Ewelina s t e p n i s k a Wincenty Docent, Marcin i Anna Sośnierz. Następnie podcast Inny Koncept Angelika i Wiersze. Jest to spontaniczne nagranie, w którym kilka zdań wypowiada osoba, której udało się wydać tomik wierszy. No, bardzo fajna sprawa. Na pewno fajne uczucie, gdy się wydaje własną, jakby własną publikację. Przejdźmy zatem do kolejnego podcastu Nadgryzieni, odcinek numer 111. Tytułem jest Nadgryzieni mają nowy feed RSS, i właściwie w tym odcinku dowiecie się, że Nadgryzieni zmienili adres swojego RSS-a i że musicie po prostu zaktualizować to w swoich aplikacjach, z których korzystacie. Korzystacie do ściągania podcastów poprzez kanał RSS. Następnie teoria chaosu p o tytułem Gdzie pojechać, aby dotknąć rzeczy nie z tego świata? Dowiecie się, jakie miejsca na świecie kryją o l r z y m i e i nieodkryte t a j n i c e dlaczego nikt z oficjalnej nauki ich nie bada. Do tego propozycja wspólnej wyprawy do rozważenia. Nasza tygodniówka. I、następnie mamy subiektywny podcast sportowy, odcinek 169. Głęboka j a s i e ń średniowiecza. To jest nasza tygodniówka. Właściwie nie powiedziałem wcześniej o tygodniówkach. Miałem tam t y g o d n i ó w k a będziemy określali, powiedzmy, takie podcasty, które według nas wydają się bardzo dobre, najlepsze w danym tygodniu do przesłuchania. To słowo będzie się pojawiało tutaj, przejawiało kilka razy w tym odcinku i w następnych audycjach pod megafonu. W tym tygodniu otrzymuję subiektywny podcast sportowy za odcinek numer 169. Jak zawsze ciekawie, rzeczowo i niezwykle fachowo. Redakcja sportowa, najlepsza na świecie. Omawia ostatnie wydarzenia tygodnia. Klęska polskich piłkarzy ręcznych, Mizeria w Afryce, Trochę o skokach narciarskich, Po prostu dawka sportu dla każdego. Następnie podcast karpiowy, odcinek 25. r e c e n z j a Dina k u n c a w największym odcinku karpiowego podcastu. Skóra przedstawia recenzję Dina Kuńca. Następnie mamy tyto podcast odcinek Blio. Tutaj z kolei Piotr Witek przedstawia aplikację dla systemu iOS, która jest alternatywą dla programu iBooks, a służy po prostu do czytania książek elektronicznych. Następny podcast Jan Fior zaprasza. Kolejna dawka Kalifornii. Tym razem rynek nieruchomości, gdyż Janek Fior miał przygody wynajmując mieszkanie w Kalifornii. Z tego co wiem, nawet miał tam jakieś problemy z podłączeniem nawet internetu. Dziwne jakieś rzeczy. Także sobie możemy tutaj o, tym, o tych jego tutaj przygodach posłuchać. Następny m a c g a t k a Macworld, dwa targi prawie rozpoczęte. I tutaj jest dalsza część relacji z pobytu w Kalifornii. Następny dzień to 31 stycznia, czwartek. Przechodzimy do czwartku. I tutaj mamy podcast Ruszaj się, Bruno, odcinek 23 lotniczy Lamus. Arek Trendowski to nie tylko Retro Radio, którego zresztą już nie ma. Arek Trendowski to nie tylko k i n o m i ś które zamknęło swoją siedzibę. A Rek Trendowski nie spoczywa na laurach i wita nas na lotnisku. Tak, to jest kolejny odcinek sagi Rodu t r e n d o w s k i c h czyli Rusza się Bruno. Nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale wielu polskich podcasterów ostatnio w y m i y r o w a ł o do Anglii, np. Martin Pichont, n a p r z y k ł a d podcastingu. Są po prostu na usługach królowej Elżbiety, aktualnie. A może to jest taka po prostu nasza polska agentura u królowej Elżbiety? Agentura polskiego podcastingu. To ciekawe. No i właśnie z jednym z tych podcasterów, który wyingrował do Anglii ostatnimi czasy, z Pichontem, najlepszym polskim multipodcasterem, spotyka się Arek. O czym będą rozmawiać, tego dowiecie się z odcinka. Tutaj nie będę zdradzał. Nasza tygodniówka. Następnie mamy podcast po północy o tytule c a t s I tutaj mamy. Kolejny tytuł tygodniówki dla tego podcastu. Andrzej Famielerz zaprasza na trzeci odcinek nocny. Jest to dobra, ale taka lekko-monotonna, acz moralizatorska pogadanka na temat bytu, niebytu, jakby to zaraz Martin powiedział, odbytu. Ale nie, Andrzej zawsze trzyma poziom, zawsze jest poprawny, zawsze dobrze jest posłuchać jego metafizycznych wyznurzeń. Bez bólu polecamy nocny odcinek Andrzeja. Warto posłuchać. Na następnie mamy ponownie odwyk. Wywiad z praktykującą katoliczką. Jest to kolejna część, druga część rozmowy, która została zaczęta w zeszłym tygodniu. Omawialiśmy to w tygodniu czwartym. Wywiad po prostu z a n i ą praktykującą katoliczką, część druga. Następnie Hochlander, odcinek 26. Holendrzy lubią, część trzecia. Również bardzo fajny odcinek. Bardzo, że tak powiem, treściwie, bardzo fajnie opowiedziane. Op op op op op Między innymi o tym, jak ważne są terminarze w Holandii. Jeżeli w Holandii spotyka się 7 osób, I chce s z u mówić na kolację, to znalezienie idealnego terminu tego wydarzenia zajmuje 6 tygodni. A chcecie dowiedzieć się, po co Holendrzy przyjeżdżają do, do Ikei? To zapraszamy do odsłuchania odcinka. Ja tutaj osobiście polecam. Zapraszamy do reklamy. Ważny komunikat. Podcast Hochlander. Holandia, 4 metry pod poziomem morza, to miejsce skąd nadaje. Treści proponowane, wiadomości i ciekawostki z tego niezwykłego kraju, moje w r a ż e n i e przeżycia oraz muzyka, informacje ze świata internetu, podcastów i wszystko to, co wpadnie mi do głowy. Adres internetowy www.hofflander.net www.hofflander.net 2h przez ch. Zapraszam. Następnie nadgryzienie odcinek 112. Trzy słowa do prowadzącego: Przede wszystkim temat iPada o pojemności 128 GB. Następnie kolejny odcinek, kolejny podcast. Papa c a f e tytuł Przegadane. Jak w tytule, po prostu takie fajne, fajne mówienie Łukasza. To jest również, można powiedzieć, stary w y j a d a ć podcastowy. Papa mówi m.in. o tym, jak walczy z infekcją gardła, o tym, że zamiast r a n u pije jakieś Omega-3, coś takiego. Poleca również jakąś miksturę rozgrzewającą, stawiającą na nogi z zawartością imbiru. Mówi także o czwartkowym pływaniu samochodem marki Suzuki Swift. W mieście, w takim małym, małym mieście, w którym aktualnie m i e s z k a Gdzieś tam przy kamienicy jakaś straszna n a w i n a błota, w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Generalnie, generalnie ciekawa historia, można posłuchać Łukasza jak najbardziej. Osobiście też bym polecił. Następnie podcast Małe Filmidło, odcinek 38 Upadek z Nieba. W tym odcinku jest Lincoln, Pokusa i Supermarket. Kolejny podcast to jest o piwie, już odcinek 117:、to、omówienie kolejnego piwa. Tutaj nawet nie wiem jak to odczytać. Makszufę, s z u f e Mateusz omawia. Belg belgijskiego dubla, <śmiech> który spędził p ó ł t o r e j roku w lodówce, zanim przyszła kolejna jego w y p i c i e No, tutaj ciekawa sprawa, p ó ł t o r e j roku w lodówce przeleżeć. Przechodzimy teraz do raportu Martina. Koszt szczęścia. Ile kosztuje brytyjski dobrobyt? Jak duże rezerwy mają państwa i czy da się nimi spłacić długo? Pomyliłem się, nie spłacić długo, tylko spłacić dług. Na co wydaje się pieniądze w innych krajach niż Polska? W tym odcinku liczby, wykresy i dane. Jakby temat, który Martin bardzo tutaj lubi. Nasza tygodniówka. I następnie mamy odcinek podcast Bar Karola. Również bardzo ciekawej, podcastowej osobowości polskiej, bardzo ciekawej można powiedzieć indywidualności na, w rynku polskim, podcastowym Barmana. Czyli podcast Bar Karola, odcinek 27. Dzieci Himmlera. I ja tutaj osobiście przyznaję temu odcinkowi również tytuł tygodniówki. Świetny odcinek, w którym Barman mówi o stowarzyszeniu powołanym w grudniu 1935 roku na polecenie Heinricha Himmlera o nazwie Lebensborn. Jest to bardzo dobry odcinek, zrobiony w klimacie nieczynnego z podcastu 420. Szczególnie polecam, być może z r z g j i t e g a to, że jakby temat około II wojny światowej czy, czy, czy okresu tego międzywojennego Hitlera, Himmlera, jakby no, szczególnie mnie interesuje. Ale naprawdę jest to audycja bardzo dobrze zrobiona, ciekawie, ciekawie opowiedziana. I przechodzimy do piątku, 1 lutego. Tutaj na koniec mamy dwa podcasty. Radio SK, odcinek 99. Blaze. W tym odcinku Skóra i Mando zapraszają na dwugłos dotyczący ostatniej powieści Richarda Bachmana Blaze. I na sam koniec to jest 49. podcast z tygodnia 5. Mamy beta radio, premiery lutego. 2013, Czyli o trzech najciekawszych z siedmiu wchodzących premierach lutego. A więc na tym zakończyliśmy nasz przegląd. Omówiliśmy 49 podcastów, które ukazały się w piątym tygodniu 2013 roku. Minęła godzina 20.40. Czas na ogłoszenia. A na koniec parę informacji o naszej ankiecie podcastowej o głosowaniu na polskie p o d c a s t y i podcasterów 2012 roku. Otóż w czwartek 31 stycznia zakończyło się głosowanie w pierwszym etapie, czyli nominowanie podcastów waszych ulubionych, waszych ulubionych podcasterów w pięciu kategoriach. Każdy mógł nominować to, co uważa, to, co chce, to, co lubi. Oczywiście pod warunkiem, że taki podcast czy podcaster w ogóle istnieje. Także ten etap już się zakończył. Aktualnie wczoraj i dzisiaj te wyniki są przetwarzane osobiście, wykonuję to ja. Następnie wybierzemy z. Każdego głosowania top 10 lub top 5 to zależy od kategorii. Czyli pierwszą dziesiątkę albo pierwszą piątkę, zależnie od kategorii, i zrobimy kolejne głosowanie kolejną ankietę. W której po prostu będzie już można głosować na konkretne odcinki konkretnych podcasterów czy konkretne podcasty. I zwykłą większością głosów po miesiącu głosowania zostaną wyłonieni zwycięzcy, którzy zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Zostaną wtedy przyznane tytuły. Mam nadzieję, że również będą tym razem także nagrody rzeczowe. Pełnienie jakieś specjalnie drogie. Tutaj jesteśmy ograniczeni funduszami, ale myślę, że jakieś drobne nagrody na pewno, na pewno będziemy chcieli tutaj przyznać. Tak więc drugi etap głosowania, myślę, rozpocznie s Się dzisiaj gdzieś, raczej takim późniejszym wieczorem. Myślę, że uda się uruchomić to głosowanie. No i potrwa do końca, do ostatniego dnia lutego. Następnie dajemy sobie powiedzmy dwa tygodnie na to, żeby obrobić te dane, przygotować się do wielkiego finału. O tym, w jaki sposób nastąpi rozstrzygnięcie, ogłoszenie wyników tego głosowania, dowiecie się z, na przykład z naszego kanału Facebookowego Republic Podcast. Dowiecie się również także z, ze strony podstrefa.org. I cóż, to chyba tyle na dzisiaj. Więcej informacji tutaj, jakby w naszej skrzynce, w mojej skrzynce przynajmniej podcastowej z tygodnia 5 2013 nie ma. Zachęcam do słuchania, zachęcam również, tak jak zawsze, do nagrywania własnych podcastów, do tworzenia własnych audycji. Naprawdę fajna sprawa, ciekawe doświadczenie. Dające wiele satysfakcji, wiele radości z tworzenia, z obrabiania, z nagrywania. Polecam serdecznie każdemu. Tutaj każdy się nadaje, każdy może coś powiedzieć, jeżeli tylko chce coś przekazać. Tak więc do usłyszenia w następnym przeglądzie polskich podcastów za tydzień. Trzymajcie się zdrowo, ciepło, gorąco. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego, dużo optymizmu na co dzień. I do usłyszenia. Refleksja na dziś. Czy wiesz, że megafon to część naszego serwisu pod nazwą Republic Podcast? Odwiedź nas na stronie podcast.pl. o m Dobra robota, zapraszamy za tydzień.